Chodzimy się trochę, moglibyśmy pójść na galsy tak się ustawimy? No nie, najpierw możemy iść do Doblarty No w porządku, to za 15 minut pod moim blokiem No, to dopio, ok, to dopio 1998 Wiosenne wydanie. Wiosenne wydanie da Dom Dom Kler. Dom Kler. Nie odchodz się od mojego klanu. Ty nie znasz mnie nie jesteś w moim stylu. Reprezentuję Singilla. Bo ta druk to metoda na życie. Na to życie. nasz styl, zajawka i nigdy w to nie uwierzycie. uwierzycie dopóki nie poznasz mnie i naszego stylu. Nigdy nie poznasz naszego stylu. Bo ja, Bo ja jestem Singor i niczego się nie boję. Mam wielkiego Blanta Lili i bibułek swoje. I mówię to do. Was. Do moich towarzyszy, bo jestem największym Przewkowiczem w tej piprzonej dzielnicy Wszyscy mnie znają w tym wschodnim mieście blau, blau, Beki, Dzień, Zwięcie i Blanc jeszcze Jest ze mną Romek, mu największy przyjaciel On dobrze rymuje, bo zna to za jabę to klęk to na zawsze my My się z łapakami, To jest nasz styl To jest nasz styl Napinamy, przychody liczny Rytm wysyłamy Napinamy, oponujemy Ciągle blanty stukamy i rymujemy Blanty stukamy i rymujemy Blanty stukamy i rymujemy Prezentuję te Rome On Tu i sromy, fał wszystko wie Jest najmłodszy z klanu i zajebiej Zajawki na to style Opony top na klatce like. i to light like. Wiele akcji w życiu swym przeżyłem W spoko miejscach byłem, byłem blantu już spaliłem Te zasady da się najzwyczajniej wytłumaczyć Równowagi jest mi łatwo wyprowadzić Mogę na tym wiele zyskać, nie ani nie stracić Co mam na to poradzić, że Czasem piję piwo, czasem blanty palę Z chłopakami trzymam się, ja nigdy nie przestaję To jest mój świat i klimat Więc nie podchodź za blisko To jest Gocław, suł, lotnisko I to nie jest wszystko Bo ja i Singur pochodzimy z Odsławia, to naprawdę nie jest łatwe Kiedy ktoś, ktoś mnie namawia, namawia, nie odmawiam nie I trzymam się W jednym do upklanie, do obklanie. Najwyższa pora Na wydanie To nasze jest zadanie Podatok rękoców to na zawsze my Mecz mam się z chłopakami To jest nasz Nasz styl napinamy Przychody liczny Rytm wysyłamy Napinamy, oponujemy Ciągle blanty stukamy i rymujemy Stuplamy, stukamy i, rymu, i rymujemy I rymujemy. A gdy pale blanty to słucha metoda A rytm jest dla mnie jak największa swoboda Musicie uważać na moje zajawy Bo nie zawsze kurwa Jestem od parady, bo sens mych słów To konkretne kojarzenia I zawsze wiem kim ma do czynienia, mam bo do czynienia. my jesteśmy ze wschodniej dzielnicy Rome i Sigur to jeden kodeks. kodeks Znamy tu wszystkich w całej okolicy I kurwa uważaj, bo jesteśmy dzicy Palimy blanty i mów co chcesz I tak się o nas nic nie dowiesz I nie pierdale się w nasze rymy Bo się tak, że cię zgnoimy Spierdolimy to co na zawsze my Mecz mam się z łapakami, To jest nasz styl To jest nasz styl Napinamy, przychodę liczny Rytm wysyłamy, napinamy Oponujemy ciągle blanty Stukamy i rymujemy Stukamy i rymujemy, stukamy, rymujemy. I będziemy bo ja jestem pierdolony i Romew Szybcie Rome. płynie mi krew, który reprezentuje do dope godnie Żyje ha, bardzo wygodnie, wygodnie. Singor mój brat, mój największy kolega Klimat Noriega tak samo jak mogł, gdyby helta Sytuacja staje się zajebiście napięta Lepiej skręcę skręta The dope clan reprezent. Ah. Rymy to moja największa potęga Jest nią także i moja hip walka Kocham dziewczyny, którą wszyscy znacie Jest zawsze przy mnie, a nie inaczej A ty nigdy w życiu nie poznasz mnie Bo jesteś gnojem, co nie zna się Jesteśmy na haju przez całe dnie I ty kurwa nie wpieprzaj się Bo ja jestem single, single. Pieprzony lew Pieprzony lew a Romew. ja jestem Romew, zajebię Cię 98 wiosenne wydanie z betonowych bunkrów ogocławy sprawozdanie Hej, Ty odpierdol się od mojego klanu Ty nie znasz mnie i nie jesteś w moim stylu Reprezentują da dogodnie godnie I noszą dziś spodnie Zio bardzo wygodnie Sikila i Rome, Sikila de Rome. Pozdrowienia dla chłopaków z Gocławia Pisy dla chłopaków z całego Gocławia